Sklepik z horrorami podcast dotyczy kina klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towarzyszy zupełnie świeży, czy już już Myślałeś, że będę cię ciągnął z powrotem do Paryża? Naprawdę byłeś tak naiwny? Byłeś mi potrzebny tylko to, żeby to zdobyć! Draniu! Witamcie, patryku! Witam cię, Jacku. W szóstym epizodzie sklepiku z, z horrorami. Co mamy na tapecie z aktualnej rzeczy? Aktualności wspomnę ci o ciekawej imprezie, która się odbywa w Katowicach. Tylko chwileczkę muszę znaleźć na nie link, e, która poświęcona jest potworom. Mm -hmm. Czy daje? Potworom no. obecnym y, gdzie? Potworom jako. To, za, chwilę, za chwilę ci przeczytam, Dobrze. o tym, w tym wszystkim chodzi, bo przyznaję, że tylko rzuciłem okiem. <grym> Dlatego. Tu mam. Przypadkiem zupełnie natrafiłem na tą informację, mm. że odbywa się jutro bodajże, jeżeli jutro jest 23 luty, e, konferencja pod tytułem Potwory, hybrydy, mutanty. Pogranicza ludzkiej natury realizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opacykiego i Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego I w tym zestawie jest sporo właśnie o potworach ro rozumianych bardzo różnie Aha. Jako monstrum w nowoczesnej kulturze są tutaj społeczne wymiary potworności. Potworności popkultury, w których się wymienia Merlin Mansona i Lady Gaga. Potworności także języka we współczesnej kulturze, kreatury, antropologia, kalectwa i kompensacji. I też awangardowe ciało. materowie współczesnej kultury jako eksperymentalne formy bycia. To jest ciekawe, nie? bo materowie współczesnej kultury jako eksperymentalne formy bycia. Także myślę, że takie potwory, o jakich my myślimy i o jakich my mówimy, to tutaj mogą zajmować jakąś marginalną część. Tym bardziej, mm -hmm. że na plakacie promującym tę całą konferencję jest nikt inny jak bohaterka naszego pierwszego podcastu, który poświęcony był psychozie. Trochę dziwne, to Ciekawe. Nie? No, no ona nie jest no. potworem. Zresztą w jakimkolwiek znaczeniu chyba. Była piękną no właśnie, kobietą. No, no właśnie. Dziwne. Dlatego... No dziwne, dziwne, aczkolwiek wiesz. Ciekawa, nie? Idea. Nie, jak najbardziej. Oczywiście. No, no. Tak bardzo naukowo to brzmi, ale no, trudno się spodziewać y, nienaukowych y, sformułowań no. jeśli się sygnuje to uniwersytetem. Ale dobrze, fajnie, fajnie, ciekawie to brzmi. No. Dobrze, a ty masz dla mnie jakąś aktualność? <laughs> o! A mo y, wiesz o social network, że wychodzi. Na DVD i na Blu-rayu. No, na DVD i na Blu-rayu. Co ciekawe, nie tylko jest samo wydanie atrakcyjne, ale atrakcyjna jest również cena DVD w tym wypadku. Powiem, film premierowy, który zazwyczaj osiągał kwotę tak około 50-60 zł, a jak był to hitor, to zdecydowanie bliżej tej yy, drugiej opcji, czyli 60 zł. Tutaj Social Network jest sprzedawany po 29,99. Już to możliwe, że to jest cena tymczasowa, którą znalazłem mhm. na jednym ze sklepów internetowych, ale to wskazuje na to, że chyba już dystrybutorzy zaczynają stawiać na nowy nośnik, czyli na Blu-ray. Tak mi się wydaje też. Jakby na to nie patrzeć, chyba DVD staje się już mhm. tym och, nośnikiem gorszej jakości. Mhm. Mhm. I, I to widać też mhm. przy cenach Blu-raya, które troszeczkę poszły w dół. Nie bardzo, ale jednak troszkę już poszły w dół. W stosunku do tego, co było na przykład rok temu. Tak, tak. Ale zauważyłem, że social network, który jest do kupienia już, czy do bardziej zamówienia, za 99 zł jest Na tańszy niż tak, mm -hmm. Rainman za 100 kilka złotych. Ciekawe, nie? Że jednak klasyka. Mm -hmm. no, Rainman klasyka, no powiedzmy, że klasyka. No, no tak, tak. Jest droższa. Ja? Just, ja nigdy, Patryk, tak naprawdę, jak już mówimy o, o, bardziej ogólnie o tych sprawach, ja nigdy nie wiem, z jakiego klucza m, wymyślane są ceny różnych filmów, czy to właśnie filmów klasycznych m, w różnych Blu-rayach, czy, czy, czy nowych tytułów. To naprawdę, jeśli chodzi o ceny, czasami jest dziwacznie. Czasami coś jest bardzo drogiego, a niekoniecznie popularnego, albo niekoniecznie jest to arcydzieło kinematografii kosztuje na przykład na Blu-rayu 119 zł. A czasami film, który jest niezły albo po prostu ciekawy kosztuje 50 parę złotych na Blu-rayu, bo już też takie rzeczy widziałem. Mhm. Nie wiem, nie wiem, mhm. może to jest jakaś rosyjska ruletka. Jest to ciekawe. Ja natomiast z przyjemnością oglądam jak te ceny tak sukcesywnie topnieją jak oglądam mhm. na półkach sklepowych. Mhm. Dla mnie hitem był, jest nadal Speed Racer, który pamiętam ukazał się no, jakiś czas temu, i wówczas kosztował na DVD 50 parę złotych. Później kosztował około 40 złotych. Później staniał do chyba 25 zł. I ostateczna cena, jaką, za, jaką, jaką widzę, to jest chyba 12,90. <grym> o, 12 zł to też jest dobra cena. <grym> no i to chyba w przeciągu, w przeciągu roku tak to topniało. <grym> To ciekawe, a niektóre filmy czekam aż stopnieje cena, a tutaj doczekać się nie mogę. No ale dobrze, no to y, wiesz, wprawdzie sklepik z horrorami mamy, ale nie trzeba tego do, no to... rozumieć dosłownie, nic tutaj nie sprzedajemy, więc przejdźmy może do, do kolejnych jakichś tematów. Wiesz co, ty, z, z, chyba warto wspomnieć, chociaż to jest takie narcystyczne i monotematyczne o tym, że mamy kolejną recenzję na iTunesie i, i wspominam mm -hmm. o tym nie dlatego już, żeby żeby się chwalić, że jest recenzja, ale o... chcę powiedzieć o formie, w jakiej ta recenzja została napisana, bo jest to dla mnie niezwykłe, że jesteśmy inspiracją do jakiejś takiej liryki godnej Jana Kochanowskiego, Każdą recenzja taka chruszciaku. Tak, tak, tak. Oczywiście, że kojarzę. Jest to fajne, że ktoś siada, no, słucha nas, a potem pisze no, jakieś formy, małe formy literackie. To jest bardzo miłe. Naprawdę. Dziękujemy i gratulujemy tej recenzji. Tak, to tak, zabawne. tak. No, to jest miłe, że ktoś poświęca czas, żeby rzeczywiście coś oryginalnego napisać o nas. I jest, jest nam bardzo tak. miło. Tak, tak. A jest to rzeczywiście niezwykła recenzja. To no, nawet nie jest recenzja, tylko właśnie rodzaj takiego pamfletu czy, czy nie wiem, coś mówię, wiesz, taki, taki o ty. <grych> To jest fajne. Mam nadzieję, że po dzisiejszym podcaście również na nas jakieś pozytywne recenzje. <grych> tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że dzisiaj mamy do omówienia coś zupełnie niezwykłego na polskim rynku, bo będziemy omawiać, jak zapowiedzieliśmy już zresztą wcześniej, filmy, polskie filmy science fiction. Przechodzimy do pakietu Pojechane w Kosmos. Tak, tak, tak, tak, tak. No to może wymienimy tytuły, które się znalazły w tym boksie, prawda? Tak. Zaczynaj. Dobrze. Od najstarszych jedziemy. Milcząca tak, gwiazda. Tak. Milcząca gwiazda z roku 1959. Sygnały prawdopodobnie 2020 z roku 1970. Test pilota Pirksa z roku 1978. Klątwa Doliny Węży, 1987. I dodatki. Film Przyjaciel, z roku 65. I komputery, film oświatowy, 1967. Tak. Trzeba chyba od razu na wstępie powiedzieć, tak szumnie to zapowiedziałem, że to są polskie filmy, ale nie do końca tak jest, prawda? Co najmniej dwa z tych filmów powstały w koprodukcji nrd radzieckiej. I... Ale tutaj, tutaj ci przerwę, Jacek. Mhm. Wszystkie powstały w koprodukcjach. Natomiast okay. e, po prostu nasz kraj nie wybija się na pierwszy plan w przypadku Milczącej Gwiazdy i sygnałów 2020. Masz rację. Tak, mhm. tak, tak, tak, tak. Tak rzeczywiście jest. W związku z tym e, nie powinno być wielkim zdziwieniem, że czasami e, na tym fotelu reżyserskim nie siedzi e, Słowianin tylko ktoś, to na przykład nazywa się Kurt Metzing, Metzig przepraszam, bo tak się czyta Kurt Metzig no dobrze, to ciekawe jest wiesz, ciekawy jest ten pakiet z tego względu, że wielką rzadkością w tym socjalistycznym świecie wielką rzadkością były filmy science fiction kino fantastyczno-naukowe, poniekąd też tu jest coś w rodzaju horroru, mam na myśli, kto to inny węży, czy kino przygodowe nawet, takie tak jest jakby programowo-kino rozrywkowe, programowo-kino klasy B, ponieważ to w tym świecie za żelazną kurtyną, w jakimkolwiek kraju, pod, pod, po drugiej stronie właśnie, po, po tej wschodniej, było ewenementem. Tego rodzaju filmy nie powstawały za często, a biorąc pod uwagę ilość filmów, jakie powstały w, na przykład w USA, ale również w Japonii, w Meksyku, w tym samym czasie, no to my rzeczywiście możemy policzyć na palcach u rąk te, te filmy science fiction. Jest ich niewiele, nie, nie wie, nie i tym bardziej cieszyć się należy, że te filmy mają drugie życie. Ale wiesz, to tak sobie patrzę na ten pakiet, który jest ładnie wydany edytorsko, ale patrzę na tytuł, Pojechane w kosmos i widać, że nawet wydawcy tego pakietu no, są w jakiś sposób zdystansowani, czują, że to jest rodzaj zabawy, że powinno się podejść do tego z takim właśnie uśmiechem, ponieważ pojechane w kosmos, no to jest taki rodzaj slangu, prawda, nie jest tutaj polskie kino science fiction albo klasyki, klasyka polskiego science fiction, tylko pojechane w kosmos, To świadczy o tym, że chyba też dystans jest z tej strony wydawców tutaj. Tak, zdecydowanie, natomiast wracając jeszcze coś do tego, o czym mówiłeś na początku, a mianowicie o tej Kinie science fiction w polskim wydaniu, czy w filmie przygotowym w polskim wydaniu. U nas w ogóle się nie przyjęła specjalnie formuła kina gatunkowego. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na stopklatce, robiąc takie podsumowanie ubiegłego roku, wówczas Bartusz Czartoryski, na ile dobrze pamiętam, właśnie postulował, żeby w polskim kinie więcej realizowano filmów w jakimś tam w schemacie gatunkowym. Natomiast te przykłady pokazują, że myśmy już, myśmy już mieli e, takie próby, i nam się te próby po prostu nie udały, bo te filmy wyglądają słabo w porównaniu z wersjami amerykańskimi, prawda? Tak, tak, trzeba się z tym zgodzić. No. To prawda. No tak, tak, tak. Są jakieś tam wyjątki, moim zdaniem. W tym kinie takim przygodowym, familijnym, na przykład całkiem nieźle wypada Pan Kleks moim zdaniem. Oj, no ja a ja mi niedawno przyszło do głowy, żeby też to omówić. Kiedyś Aha. na naszym podcaście. No ciekawe, ciekawe, oryginalne. Tym bardziej, że to będzie bardzo jak się przekonaliśmy już w ostatnim naszym epizodzie, kiedy zabraliśmy się za Leoną Niemczyka, to może być bardzo taki, taki powrót do dzieciństwa z naszej strony. To znaczy, będziemy wie, z rozrzewnieniem opowiadać o Akademii Pana Kleksa. Okay, Akademia ale... Pana Kleksa jest super, ale reszta... Jest super. Zresztą razem oglądaliśmy to kiedyś. Dobrze. no Zbaczam z głównego tematu, mhm. więc proszę, kontynuuj. Tak, oglądaliśmy to na taśmie 35 mm. Tak, tak, tak. To y, co, może omówimy od końca? Czyli o, najpierw zaczniemy o klątwie Doliny Węży, co? Myśli, że bardzo, to myślę. Proszę bardzo, tak, z, zacznijmy może właśnie oryginalnie od filmu Najmłodszego. Y, tym mm. bardziej, że wydaje mi się, tu się pokuszę o takie sformułowanie, że to jest najlepszy film w tym zestawie. Czy ty filmów Nie, nie, nie, nie mów czegoś takiego. To jest Pilota Pirksa jest najlepszy. No dobra, mnie bardziej się podoba klątwa Doliny Węży. Naprawdę? Mhm. Ale tu nie chodzi o podobanie się, tylko o poziom realizacyjny. Uważam, że test pilota Pirksa jest zdecydowanie lepszy. No dobra, to ja powiem inaczej, bo wiesz co, so, kłócimy się o filmy tego samego reżysera. Test pilota tak, Pirksa tak, był chyba tak. debiutem Marka Piestraka. A powiem tak, ja przy Klątwie Doliny Węży się nie nudzę w ogóle, a przy teście się troszeczkę nudzę. Mhm. takie takie takie są moje odczucia ale jeśli chodzi o stronę realizatorską ok, no <śmiech> wiem, wiem do czego pijesz chyba jeśli chodzi o klątwę Doliny Węży to może zacznijmy mhm. od klątwy Doliny Węży jak wspomniałem przed chwilą, reżyserem tego filmu jest Marek Piestrak i tu trzeba się zatrzymać, ponieważ Marek Piestrak absolwent łódzkiej szkoły filmowej hej, od jakiegoś czasu teraz współcześnie przyglęło do niego hasło polskiego Edwuda co o tym myślisz? Nie, trochę jednak na wyrost. Ale może to jest wiesz, no jakby, mhm. może to wyszło z tego, że no brakuje polskiego Edwuda i on został okrzyknięty polskim Edwudem. No, a czy coś w tym jest rzeczywiście, że te filmy jego są po prostu kiepskie. Natomiast wydaje mi się, że jednak trochę miał, odro... znaczy odrobinę więcej miał tego talentu niż Edwud. Mimo mhm. wszystko. Mhm. No tak, musimy jeszcze też tu zwrócić uwagę na to, że Marek Piesak żyjący, Mm -hmm. Tworzył swoje filmy w latach 70. i 80., -tych. natomiast tak, Edward tak. w latach 50., więc rzeczywiście rozbieżność, to co, co kiedyś ja powiedziałem, no, technologia tak. się rozwija bardzo szybko. W związku z tym, mm, no, te filmy na pewno mnie się zestarzały od filmów Eddałuda. Na pewno tak. Mm -hmm. Mówię o, o Piestraku. Ale on chyba zaczynał u Polańskiego na planie dziecka Rosemary. Tak tak, tak, tak, tak, to prawda. Uczy, to jest ciekawe, nie? On, on, nie wiem czy on drugim reżyserem tam był przy dziecku Rosemary? Tego nie wiem nie dokładnie. Wiem, jakąś taką dość, dość dobrą funkcję pełnił na planie. Mhm. No właśnie, ale widać, jakby jeśli Marek Piestrak robi swoje filmy, widać, że jako autonomiczny twórca jest zafascynowany filmem amerykańskim, filmem rozrywkowym. Tak takie nazwijmy, że, że to jest jego pas, czy była, nie wiem co teraz realizuje, ale te filmy Marka Piestraka, które znamy, wskazują na to, że on jest zachwycony, czy też no, strasznie podobają mu się te filmy amerykańskie. No właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, o formule kina gatunkowego, które on starał się dość nieporadnie przeszczepić na polski grunt. Bo też Pilota Filchica to jest science fiction, tak? Mhm. Gruntwa Doliny Węży to jest na przy, najogólniej rzecz biorąc film przygodowy. Mhm. E, powrót Wilczycy horror kolei. W, tak, Wilczyca tutaj też, Nie ma w tym zestawie, ale, ale, ale tak wspominam. Tak, i Wilczyca. Mhm. Także no starał się, starał się. No, niewiele z tego wyszło, ale... Wyszło coś takiego, z czego możemy się cieszyć. Mm -hmm. A więc, że tak przychodzi mi od razu do głowy taka rzecz, może powinniśmy, zanim z ocami Doliny Węży, jak przejdziemy, to może powinniśmy powiedzieć, dlaczego filmy science fiction w Polsce nie powstawały lub powstawały bardzo rzadko, i dlaczego. Akurat Marek Piestrak w latach 80. czy 70. mógł zrobić więcej tych filmów. Dlaczego się udała ta sprawa, a wcześniej się nie udała? Mamy tutaj oczywiście takie takie powody, przypuszczać, że chodzi o politykę w tym wypadku, ale może powinniśmy się też skupić na tym. Co sądzisz? Mhm. Jasne, oczywiście. Znaczy, yy, no, no. No to może ja zacznę. No, od, to zacznę. od początku. W kinie. Amerykańskim w latach 50 i o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć więcej, więc teraz tylko napomknę, rzeczywiście w latach 50 powstał wielki boom na kino science fiction. Wiązało się to tak naprawdę ze zmianami z pokoleniowymi. W latach 50 czyli zaraz po II wojnie światowej, dorastała nowy rodzaj pokolenia, które stało się odbiorcą kina rozrywkowego. Mówię tutaj o takim pokoleniu, które anglosasi nazywają teenager. Wcześniej Filmy takie jak Dracula, o którym mówiliśmy w jednym z naszych podcastów, jednak były skierowane do widza dorosłego. A w latach 50 ta zmiana dotyczy tego, że filmy klasy B, filmy science fiction, które zaczęły powstawać, zostały, były kierowane do młodzieży. To się wiąże z szeroki, szerokim bardzo kręgiem zainteresowań, bo, bo tutaj i kino, i komiks, również literatura popularna dla młodzieży i to widać w kinie amerykańskim. Wystarczy spojrzeć na tytuły. Byłem nastoletnim wilkołakiem, jestem zombie z kosmosu. Tutaj tak z głowy tłumaczę tytuły, które mam gdzieś przed oczami. W związku z tym to zapotrzebowanie wynikało z tego, że filmowcy, producenci zauważyli, że ta, ten, ten nowy target, nowe pokolenie Amerykanów jest, jest zainteresowane rozrywką skierowaną do nich. Natomiast przenosząc tą sytuację analogicznie na przykład do Polski, no jednak to, co powiedział Lenin, czyli to, że film jest najważniejszą, najważniejszą ze sztuk, zostało dosyć potraktowane dosłownie. Jednak w latach 50., kiedy Amerykanie mogli oglądać filmu, filmy takie jak Inwazja Porywaczy Ciał, Zagazana Planeta i wiele, wiele innych filmów, to naprawdę idzie w setki. My w Polsce co najwyżej mogliśmy oglądać, jak się odkrywa na wsi gdzieś kłaków, jak się tropi właśnie jakichś szpiegów amerykańskich, co najwyżej. Bo tak naprawdę to filmy wtedy w Polsce opowiadały o tym, jak buduje się pięknie naszą socjalistyczną ojczyznę. I rozrywkę tą amerykańską, czyli kina science fiction, odbierano nie tylko jako zło, ale nawet jako zamach na demokrację ludową. Uważano to za, to za coś brudnego, czyli komiksy właśnie o Supermanie, filmy science fiction, one nie były oczywiście dystrybuowane w Polsce i był zakaz realizacji tego typu filmów w Polsce. Mówię o takim o erze stali, stalinowskim jeszcze, czyli o 50 -tych latach tych wczesnych erze Bieruta, bo to się zmienia, a przykładem tego jest film Milcząca Gwiazda. Rzeczywiście, w Stanach w latach 50. narodziła się kultura nastolatków. Tak. Pamiętasz, wspominałem ostatnio o Powrocie do Przyszłości. Tak. E, podczas naszej rozmowy. I tam, właśnie w tym boksie ostatnim, Zemeckis e, ujawnia powody, dlaczego w pierwszej części Powrotu do Przyszłości główny bohater przynosi się, Marty, e, przynosi się do lat 50. -tych. Bo właśnie wówczas. Wytworzyła się, narodziła się kultura nastolatków, którzy zaczęli wjeść prym, że cała w zasadzie ta oficjalna kultura zaczęła się koncentrować na tych nastoletnich odbiorcach. No, u nas to zjawisko jednak Dokładnie. tak nie dochodziło do głosu. No, Dokładnie. Dokładnie. Mhm. Dokładnie I mówi, tak. Wydaje mi się, że tak jest do dziś, nie uważasz? Hmm. Znaczy, mówisz o polskim kinie, czy, czy, czy, czy, nie wiem, czy o odbiorcy? Nie, generalnie, jakby nastolatki górą, o, w ten sposób, że cały system konsumpcyjny jakby nakierowany jest na nastoletnich na odbiorców, prawda, na ich potrzeby. Mhm, Tak, tak, no bo to jest najbardziej, wiesz, dynamiczny. Ojejku, wchodzimy w rolę socjologów. Ja wiem, wiem, wiem, wiem. Mhm. To jest najbardziej dynamiczne pokolenie, które naj, naj, naj, najszybciej ym, i, i, i w sposób dosłowny konsumuje. Tak, oczywiście tak. Długo trzeba było czekać w Polsce na to kino science fiction i tak naprawdę, kiedy amerykański rynek się już nasycił, lata 50. i 60., to my tak naprawdę doczekaliśmy się dopiero w latach 70. I nie wiem, czy wiesz, co się złożyło na to, że w ogóle te filmy na przykład Piestraka mogły powstać w Polsce? Bo są takie, no takie dwie sprawy główne. Co, co, dlaczego, dlaczego akurat wtedy i dlaczego... Mm, no. Jakie były warunki? Chodzi o to, że przede wszystkim nastąpiło rozluźnienie, takie ogólnopolityczne, mówię tu o erze Gierka i, i, i można rzeczywiście było więcej. I zwróć uwagę, to w ogóle w kinie polskim się działo. Mówię tutaj o kinie Moralnego Niepokoju. Mówię tutaj o pierwszych filmach Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wtedy można było podejmować trochę odważniejsze tematy A, i, i pozwolono również na produkcję właśnie filmów powiedzmy rozrywkowych, ale co ciekawe druga rzecz, dlaczego pozwolono robić tego rodzaju filmy, Dlatego, żeby odciągnąć filmowców polskich od tematów przyziemnych, tych, które właśnie działy się obok, czyli strajki różnego rodzaju, jakieś um, takie niezadowolenie społeczne, to co, o czym mówiło Kino Niepokoju. I dawano przyzwolenie na realizację filmów takich jak Klątwa Doliny Węży, czyli można było robić wszystko, żeby dosłownie i przenośnie być jak najdalej od Polski. I ten film Konfederalny Węży jest takim przykładem, że on, jak pamiętasz, rozgrywa się we Francji i w Indochinach. Tak, tak. Wiesz, co, no to różne rzeczy robiono, żeby ludzi w ogóle odciągnąć od innych mm -hmm. zajęć. I nie wiem, te poranki dla dzieci służyły temu, żeby dzieci nie chodziły do kościoła. No tak, oczywiście. Pamiętam te poranki, też na nich byłem. nie Nienawidziłem mumików. Ale, ale też niedawno się dowiedziałem, że po prostu w kinach, za czasów PRL-u, przepisywano frekwencje z filmów amerykańskich na filmy z, z, z bloku, oczywiście. I mam przed sobą tutaj książkę, bo mi się przypomniało w trakcie tego, jak mówiłeś, która... to. W, Powiem w skrócie, 100 filmów o największej frekwencji do 31 grudnia 2000, 2000 roku. W Polsce? Tak. Mhm. I zgadnij, jaki film jest na pierwszym miejscu. Ale, ale w całym tym rankingu? Tak, tak. A przypomnij mi, y, jaka jest ta pierwsza data? Od kiedy? Y, od, od powstania kina. No dobra, to będę stawiał na Krzyżaków. Nie, do, do, do, lat 50, do lat 50. nie prowadzono takich szczegółowych statystyk, aha, dopiero aha, od, roku, od lat 50. I na co stawiasz? No na Krzyżaków. No, no to bingo. A wiesz, ile widzów zobaczyło w Krzyżaków? 20 milionów. No to się pomyliłeś. Mam tu dokładną liczbę. 33 miliony mhm. 315 tysięcy 695 widzów. <laughs> czyli prawie wszyscy Polacy zobaczyli ten film. To jest niemożliwe, Jacek. Hmm. To hmm. jest niemożliwe. Ale, ale jeśli chodzi o ten blok nasz interesujący, czyli naszych sąsiadów NR-owskich to ich winetu przyciągnął do kin Już ci mówię, winetu był na czwartym miejscu 23 miliony widzów ponad. Na całym Poro? świecie. Nie, w Polsce. W Polsce. Jacek. A, a, okej. Okay. Bardzo dużo, bardzo dużo, ale tu jest też przykład, jak wielkim powodzeniem cieszyły się te filmy gatunków, to znaczy na przykład western, w Polsce był bardzo popularny i tak naprawdę pozostaje mhm. chyba do dzisiaj popularnym gatunkiem, e jeśli western jest wiesz, gdzieś do kupienia albo do zobaczenia w telewizji, no to wydaje mi się, że zgromadzi nie, nie. ten gatunek Już ten chyba moda opadła na, na, na western. Jacek. I nie wiem, że nie kręci się westernów. Ale ja pamiętam w latach 80. Ma no bracia Ale to Bo, jest wiesz, zupełnie innego rodzaju western. Jeszcze nie widziałem ich, więc trudno no to mi się wypowiadać. No to, ale... to jest remake. Ale no ten western. remake. Po... No teoretycznie remake, ale podobno on ma się nijak do pierwowzoru. Dobra, nie mówmy o tym, no. czego jeszcze nie widzieliśmy. Ale ja Natomiast jeżeli że... chodzi ci. Jeżeli chodzi o filmy, właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gatunkowo, o których wspominasz, to w tym zestawieniu już ci powiem, na którym miejscu będzie w ogóle pierwszy jakiś. Amerykański. Tak. To jest Wojna i Pokój. Yy, Pięci... Wojna i Pokój. Tam grał tak. Omar Sharif? Nie, nie. On... Nie? nie? A może... Tam grała Audrey Hebben w Wojnie i Pokoju. Myślę, że o tą adaptację chodzi. Mhm. Ja widziałem ten film. Wydaje mi się, że to... A może o marszałdę do w, w, w Polsce w... Do... w pre... doktorze Žiwago No, o doktora Żywago ci chodzi. Premiera w Polsce 60. rok zobaczyło 9 milionów widzów. A poszukiwaczy Ale... Zaginionej Arki, o których będziemy mówić, zobaczyło mhm. w Polsce 8 milionów widzów. No to już są takie, wiesz, statystyki, że mogło tak się rzeczywiście wydarzyć. Natomiast 33 milionów widzów na krzyżakach to raczej to dla mnie trochę wątpliwe mimo wszystko. No. A wojna i pokój dlatego tyle ludzi zobaczyło, bo to jest y, literatura rosyjska. Tak, nie? bo to no, Tak, tak, mhm. tak. Dlatego to tam wyśrubowano. Tak. Dobra, no ciekawe. Zaczęliśmy mocno od zasadniczego tematu. Tak, teraz, ale to tak. bardzo ciekawe, co mówisz. Takie, takie liczby zawsze wiesz, robią wrażenie. Ale tym bardziej, no. że trafiłem w Krzyżaków. Mhm. No dobra, tak. więc powiedziałem o tym, jak należy rozumieć wydaje mi się to, że w ogóle ten film czy filmy Marka Piestraka mogły powstawać w Polsce. No było w jakiś sposób na to przyzwolenie. I dochodzimy do filmu, który jest w tym pakiecie, czyli Klątwa Doliny Węży, który ja uważam, że jest najlepszy w pakiecie. Ty mówisz, że to jest pilota Pirksa. Powiedzmy może w kilku słowach, o co chodzi w tym filmie. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to może przypomnijmy troszkę o treści tego filmu. No to oddaję Ci głos, ponieważ masz niewątpliwie talent do streszczania filmów, które ja niewątpliwie jestem też pozbawiony. No. Bardzo, ci, bardzo Ci dziękuję i już opowiadam. Historia filmu rozpoczyna się w roku 1954 w Indochinach. Poznajemy niejakiego... Bernarda Travena, odgrywanego tutaj przez Romana Wilhelmiego. Roman Wilhelmi, czyli pan Traven leci śmigłowcem i to jest taki kurcze amerykański śmigłowiec. Z tym, że Traven chyba jest częścią amerykańskiej, nie amerykańskiej, tylko francuskiej armii, która przybyła w Indochinach. Koniec końców śmigłowiec zostaje zestrzelony przez... Wietnamczyka spadają, śmigowiec spada na ziemię i z katastrofy ratuje się Roman Wilhelmi, ponieważ drugi pilot, który wygląda jak, był taki kiedyś piosenkarz, Załucha się nazywał, nie wiem czy kojarzysz, taki ma czarno, albo, tak, tak. albo, albo inaczej, wygląda jak Saddam Hussein. Dobra, Roman Wilhelmi leciał w śmigłowcu z um, Saddamem Husseinem i Saddam Hussein nie żyje, to znaczy zostaje, w, no, umarł. I Roman Wilhelmi... A, inaczej, teraz trochę zmyślam. Przeżył, był ranny, ale Roman Wilhelmi daje mu swój pistolet po wylądowaniu awaryjnym, żeby Saddam Hussein mógł się sam zastrzelić. I go zostawia Do, w tym... Ale to jest taki szczegół, opowiadaj. No. <laughs> zostawia go w tym wraku. I y, Roman Wilhelmi przeciera się przez dżunglę. Tu musimy dodać, y, co chyba ważne i będziemy o tym jeszcze mówić, że to jest prawdziwa dżungla. Nie ma tam żadnych takich... Y, akcji typu, że jesteśmy w studiu. To jest duży plus. Roman Wilhelm przeciera się przez dżunglę, dostaje się do buddyjskiej świątyni, gdzie rzuca się na wodę, tam koło ołtarza wypija tą wodę i nagle, kiedy już zaspokaja swoje pragnienie, zauważa ciekawy artefakt. Jest nim jakaś taka złota waza, złoty, złoty mm, to jest to rzeczywiście podobne do Indiana Jonesa, taki, taki posążek złoty i Ronald Wilhelmi go kradnie. Akcja się zatrzymuje, to znaczy to był cały prolog. Przenosimy się w lata współczesne, czyli rok 87 w tym wypadku. W Paryżu poznajemy młodego naukowca polskiego, granego przez Krzysztofa Kolbergera, który jest znawcą Orientu, wykłada na Sorbonie, jeśli dobrze pamiętam. Jest popularny, przychodzą na jego wykłady ludzie go posłuchać, zresztą jest o nim w gazecie. No jest, jest takim celebrytą troszeczkę w świecie nauki. I na jednym z wykładów pojawia się Roman Wilhelmi, który już ma tutaj swoje lata, minęło trochę czasu. I on, Roman Wilhelmi, składa propozycję temu naukowcowi, granego, granemu przez Kolbergera, żeby razem pojechali do Indochin i, i, i żeby pomóc rozwiązać mu tajemnicę właśnie tego artefaktu, który kiedyś wziął, będąc żołnierzem z tamtych stron. Kolberger się zgadza. Na ich tropie jest młoda, atrakcyjna dziennikarka grana przez Ewę Sałacką. Koniec końców wszyscy we trójkę dostają się do Indochin i szlakiem mało turystycznym odwiedzając między innymi obóz radzieckich przyjaciół dostają się do świątyni Roman Wilhelmi zmusza mnichów, żeby prowadzili go w tajemnicze miejsce zwaną Doliną Węży i tam odkrywają świątynię, w której do świątyni jest sarkofag w którym leży kosmita no i okazuje się, że z tamtego miejsca zostaje zabrana chyba jakaś rzecz, której brakowało Wilhelmiemu, to znaczy dokończenie tego artefaktu, który wcześniej został porwany. Chodzi o to, że, że całość tego, co udało się w końcu zabrać z tego miejsca, z tej świątyni jest jakimś kosmicznym przedmiotem, który pozwala no, rządzić światem. I tutaj wchodzi kolejna rzecz, bardzo szybko akcja się rozwija, bo na tropie Wilhelmiego i całej tej ferajny z Kolbergerem i Sałacką są jacyś mafiozi tu pojawia się Leon Niemczyk między innymi, są mnisi, którzy, którzy bardzo tak już dynamicznie wchodzą w interakcje ze wszystkimi rzucając jakimiś takimi metalowymi krążkami jednak ten artefakt dostaje się w ręce jakiejś tajnej organizacji naukowców którzy postanawiają otworzyć go i zobaczyć co jest w środku tam w środku jest jakaś taka dziwna maść, która po zetknięciu z ludzkim ciałem zamienia wszystkich w potwory i potwory są groźne, jest jeden potwór z żarówką w oku, taki plastelinowy, który sieje spustoszenie. Szybko zostaje zresztą, zostaje zresztą załatwiony przez wojsko. Film kończy się tym, że samolot, który przewozi ten, ten artefakt, bo on ma zostać gdzieś tam w końcu wielkiej tajemnicy złożony, żeby nikt już o nim nie pamiętał, znika. Cały samolot zostaje pochłonięty przez wirującą, animowaną kulę. A jeszcze po drodze Roman Wilhelmi zostaje zabity. Przez, przez chylona Niemczyka. <ścoughs> <śmiany> <śmiany> czy, czy, czy opowiedziałem w miarę zrozumiale, czy tam jakieś rzeczywiście chaotycznie to bardzo wyszło? Nie, chyba okej. Okay. Jest w porządku. To jest tak bardzo ogólnie, bo, bo tak naprawdę, co jest, Nie, filmu... co jest atrakcją tego filmu... właśnie bardzo szczegółowo wydaje mi się, o co No bo to, co jest atrakcją tego filmu, to jest coś, co teraz będziemy chyba jeszcze o tym mówić, czyli to, w jaki sposób to wszystko jest zrealizowane i jak to wszystko fajnie jest tam opowiedziane w tym filmie, ta cała treść. Ja skończyłem. Tak. Twoja kolej na ten czas. Natomiast jeszcze wtrącę, tak na marginesie, yy, Odniosę się do tego, co mówiłeś wcześniej, że te filmy gatunkowe powstawały też dlatego, żeby pokazać, że my, Polacy, też tak potrafimy. No mhm. wszystko. I żeby ludzie przychodzili, jeżeli mają potrzebę oglądać różne wiesz, widowiska filmowe, to żeby oglądali bardziej filmy yy, zrealizowane w krajach komunistycznych niż, niż wiesz, w złej i grzesznej Ameryce. Prawda? No więc taką mhm. wersję otrzymujemy w kląt yy, Klątwie Doliny Węży, która jest yy, naszą wersją troszeczkę Indiany Jonesa. O czym wspomina się w tej książeczce maleńkiej, która jest dołączona tutaj do, do tego box'u. Natomiast nasz Indiana Jones... No... Nie jest takim Indianą Jonesem, jakiego byśmy się spodziewali na jakiego byśmy czekali. No jest trochę nudno w tym filmie, nie uważasz? Znaczy, A może gdzieś... nie, to jest złe słowo, że nudne. To jest wszystko rozciągnięte. Tam przygody nie ma, oj nie ma. No. Wiesz co, momentami jest przygoda. Znaczy, wiesz co, ja powiem tak, może, może zacznę od początku. To, co mnie niezwykle ja fascynuje... Przygoda jest, ale przebiega w bardzo ślimaczym tempie. To ja powiem co innego. No. To, co mnie fascynuje w tym filmie, mhm. to to, że możemy zobaczyć amerykański helikopter nad dżunglą, w którym siedzą mhm. polscy aktorzy. Wiesz, siedzi Roman Wilhelmi, sterując yy, amerykańskim śmigłowcem. To jest naprawdę dla mnie niezwykłe w tym filmie i to, że możemy zobaczyć właśnie dzielnych Polaków, dzielną panią dziennikarz Żanet. ona się nazywa chyba, która grana jest tak, tak, przez tak. rudowłosą Ewę Sałacką, Ewę Sałacką. Mhm. która, która wiesz, jest reporterką francuskiej gazety. No, to wszystko dla mnie jest tak fajowe, że, że ja naprawdę mam... nie nudza się. Ja oglądałem w ubiegłym tygodniu ten film dwukrotnie. Po raz pierwszy, żeby go sobie odświeżyć. Po raz drugi, ponieważ odwiedził mnie kolega i, i chciałem mu zaproponować jakieś ciekawe widokie, to filmowe. <grymnie> Kazałem mu kląt pedoliny węży. A masz wszystkie zęby I... jeszcze? Czy, czy, czy kolega ci potem... <grymnie> Wiesz co, no, dla niego to było chyba jakieś nowe doświadczenie, więc nie mhm. chyba, chyba jest szczęśliwy mimo wszystko, że zobaczył coś takiego. Na... Natomiast yy, do czego. I właśnie kiedy oglądałem po raz drugi, to się tak nawialiśmy na głos, jak się czuli ci aktorzy, którzy są, jakby nie było bardzo dobrymi aktorami, bo i występuje tutaj Kolberger i występuje Wilhelmi, jak się ci aktorzy czuli podczas premiery tego filmu? <głos> Wiesz, kiedy nie można nic zarzucić ich aktorstwu wydaje mi się, ale grają, jakby nie było w takim e, filmowym hefcie Prawda? Mm -hmm. Mm -hmm. No właśnie. Ale widzisz, Wyobraź sobie, my... że, przy... no, że włożyli w swoją grę... wysiłek i nagle patrzą, że wyszło z tego coś tak pokracznego. No. Mm. Wiesz to, ja myślę, że w polskim kinie jest troszeczkę tak, że yy, ze względu na to, o, w czym się zagra, ważne, żeby się w ogóle grało. Stanach Zjednoczonych, jeżeli aktor wystąpi w jakimś badziewiu, no to jego pozycja troszeczkę może spaść, prawda? U nas, nie ma, u nas ten system nie rządzi się takimi w ogóle zasadami. Natomiast ja nie nazywałbym, chyba chyba nie powinniśmy jakby odnosić kina klasy B do przypadków takich jak Klątwa Doliny Węży, czy te z Pilota Pirksa, czy, czy te inne. Bo to, wiesz, jak patrzy na Klątwę Doliny Węży, to tam nie było skromnych środków. Widać, że tam był ogromny budżet. Tylko ci ludzie po prostu źle go wykorzystali. Pojechali w te wszystkie plenery, mieli ładne dekoracje, zrobiono ładne e, ujęcia, e, ale mimo wszystko ten film jest no, nieudany. Nie? Siada na, pod względem takim dramaturgicznym, prawda? Mhm. Wiesz to nie tylko pod względem dramaturgicznym siada, to jest to, o czym ty powiedziałeś wcześniej. Ma się wrażenie, że oglądamy no, jakąś taką kalkę, ale, mhm. albo kserokopię, to lepsze chyba porównanie, kserokopię, tak, kserokopii tak, tak. jakiegoś znanego obrazu. I w tym mhm. wypadku tym obrazem jest Indiana Jones. To czuć w tym filmie, mhm. ale wiesz co, to troszeczkę tak jest, biorąc pod uwagę w jakich latach ten film powstał, czyli w latach, koniec lat 80. no w takiej erze trochę jednak biedy w Polsce, i to takiej biedy szeroko rozumianej, to, Ale Jacek, w to jakie film, czasy taki film, no widzisz, wiedz... widać. Tak, to widać i to... myślę, że tym widzowie również się wtedy potrafili cieszyć oglądając ten Myślisz, że oni się cieszyli oglądając to, co podczas, ja powiedziałem. Możemy po mogli to... wcześniej zobaczyć Indiana Jonesa, który był wyświetlany i już tutaj ci mówię w Polsce w roku osiemdziesiątym <laughs> Okej, okay, Patryk, masz rację, ale to jest to, o czym ja powiedziałem, będę się upierał. Mamy możliwość zobaczenia polskiego Indiana Jonesa, polskich aktorów. Ewa Sałacka, która, wiesz, przedziera się przez dżunglę, która, którą widzimy nagą, a wokół niej chodzą węże. Krzysztofa Kolbergera, który dzielnie, wiesz, broni dziewczyny. Romana Wilhelmiego, który jest charak szwarc charakterem. Wydaje mi się, że dla widzów wtedy było to atrakcyjne, że Polak potrafi wiesz, aktorzy mówią po polsku, nie trzeba czytać napisów, no sama przyjemność oglądając ten film tam nawet Wietnamczycy mówią po polsku tak nie, nie zgodzę się z tobą mi się wydaje, że niektórzy e, widzowie reagowali w ten sam sposób jak dziś, jak zobaczymy marną kopię horroru no to nie będziemy wcale szczęśliwi tylko dlatego że ten film został zrealizowany w Polsce że my też tak potrafimy, bo okazuje się, że nie potrafimy Jacek, nie, nie, nie wydaje mi się. Wiesz co, to trudno rzeczywiście dojść do porozumienia w tym sensie, że... No nie wiem, możemy jedynie gdybać no nie tutaj. Wiemy. Tak, tak, tak, rzeczywiście. Wiesz, patek, nie jesteśmy w stanie... Tak, tak. Ja, ja mam swój punkt widzenia, to ty mówisz mm, bardziej chyba właśnie z punktu widzenia współczesnego widza, ale naprawdę chyba nie dojdziemy mm -hmm. do porozumienia w tym sensie, że nie wiem, czy to jest istotne. No, mnie się wydaje, że to musiało być w jakiś sposób atrakcyjne. Mm. Wiesz? A ja myślę, że gdyby było atrakcyjne, powstałaby kontynuacja, bo ten się... film tak się kończy, że wiesz, można tam zrobić dokrętki, ładne ładnej i, i powstałaby kolejna część przygód z, z Krzysztofem Kolbergerem w roli głównej. Tak? Być może masz rację, no ale za to mieliśmy kontynuację Wilczycy, która moim zdaniem no, chyba jest tak. słabsza od kontynuacji. Chyba tak. Natomiast wiesz co, e, oglądając ten film, oczywiście on ma takie naleciałości tamtej epoki. To widać, na przykład nie podobają mi się pańscy koledzy, a tym kolegą akurat jest e, obywatel Związku Radzieckiego, nie? I potem poznajemy, że to jest jakiś szwarc charakter. Tak. E, tak. Jest, jest trochę takich nale, e, tak. naleciałości. Natomiast e, rozwalają mnie dwa szczególnie takie momenty. Kiedy pamiętasz scenę, w której e, sałacka fotografuje tego buddyjskiego mnicha, i on znika. No i co się dzieje? Nic się nie dzieje. On znika, ona się dziwi i później wiesz, cięcie i oni wędrują dalej. Nie ma w ogóle komentarza do tego. Oni chyba przyjęli za naturalne, że misi po prostu znikają, jak im się robi zdjęcia. No, no tak, Indianom odbiera się duszę, jak robisz zdjęcia, tak. a misi buddyjscy filmu Piastraka znikają. To jest to normalne i nie ma się to dziwić. Podejrzewam, że tu chodziło raczej o to, że no w jakiś sposób chciał Piastrak wyjść z tej sytuacji, że ten mnich już dalej z nimi nie idzie w głąb dżungli i, i, i nie chciał go odprowadzać kamerą. <głos> Więc załatwił to bardzo sposób sztuczką na miarę, wiesz, Georges Méliès. <głos> mhm. <głos> Czyli zniknął. A jak już mówisz o, ja mówię o zdjęciach, to wspomnę, że autorami zdjęć są dwaj panowie, którzy a? byli moimi profesorami w szkole filmowej. Ja mia miałem zajęcia z Januszem Pawłowskim, dokładnie, który jest drugim operatorem, a pierwszy operator, Ryszard Lęczewski, jest do dzisiaj wykładowcą szkoły filmowej. Mhm. Powinienem go to zaprosić, żeby z nami porozmawiał. No, ciekawy jestem, jaki mają stosunek do tego. Czy mogliby potwierdzić to, co ty mówisz? E, czy raczej ja, e, co mówię o tym, e, jaki stosunek mieli widzowie do tego filmu? Natomiast... E... Mhm. Wiesz co, no, ja, ja, ja, ja, ja zadaję słowo. E, reżyser tego filmu mm, wiesz, ciągle podkreśla to, jak wiele widzów ten film zobaczyło, jak był popularny ten film, więc jest z niego dumny. Tutaj w tej książeczce, którą przytoczyłeś, ale ja nie tylko z tego opisu, bo również z różnych wywiadów z Piestrakiem słyszałem, że on mówi, że miał kilkudziesięciomilionową widownię gdzieś tam właśnie w Azji. W Wietnamie między innymi ten film był puszczany, tam gdzie został nagrany, zresztą na jakichś pokazach nocnych, ponieważ film pokazywał jednak no, w mhm. jakiś sposób tą, tą amerykańskość kultury. Wiesz, wiesz, ten, był to taki amerykański styl kręcenia tego filmu, czy, czy, czy opowieści filmowej, w związku z tym film był puszczony, puszczany na zamkniętych tak, pokazach, tak, tak. wtedy, no. kiedy trafił do dystrybucji w Wietnamie, czyli w latach 80. To jest ciekawe. Natomiast w jeszcze film. w o takich niedociągnięciach to Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pokazuje się zdjęcia Bernarda Travena, chyba temu przedstawicielowi tej gazety, w której pracuje ta Christine Jober, czyli Ewa Sałacka. Prawda? Migają, migają takie, migają takie tak, slajdy. Jest tam... tak? I on opowiada o tym Bernardzie Trawenie. Mm. Jak już tak mignie chyba z pięć slajdów, to on przy szóstym mówi To jest właśnie Bernard Trawen. Podczas kiedy już. Przez pięć poprzednich wiadomo, kim jestem, Bernard Traven, jak on wygląda, skoro jest cały czas na zdjęciach. Jakiś, <śmiech> wiesz, bez sensu. Pamiętasz? Pamiętasz ten moment? No, oczywiście, ale tak, pamiętam to, ale wiesz, co, to, to o czym mówisz, to jest naprawdę e, małej Miki, czyli, czyli jak to się mówi, wobec tak, tego, co się tak. dzieje w finale tego filmu. Nie. Je... Mhm. Tak naprawdę. A wiesz, wspomniałem sobie, a mówiłeś o wielkich nazwiskach y, polskich. Tak. Przypomniało mi się, mm -hmm. że tam gra Henryk Bista. Mm -hmm. Gra szefa tej francuskiej gazety, w której pracuje Ewa Sałacka. Y, bardzo lubię Henryka Bista i, i rzeczywiście się to pojawia w fizycznej roli. Podobnie jak, tak, jak tak, Niemczyk, tak, tak, który tak, się tak. pojawia w epizytycznej roli. Nie, ak, ak, ak, aktorzy tutaj są naprawdę nieźni, tylko że film taki... No. Tylko, kogo film innego nie... mógł wygrać Golasz film? E, tak, e, tak dobry, prawda? Ale, jeżeli mówimy o, o tych odniesieniach i do Indiana Jonesa, to jest tu, wydaje mi się, też odniesienie do obcego ósmego, pasażeru, ósmego pasażera Nostromo. Chodzi mi mianowicie o ten, o ten kokon, no, który oni cię. znajdują pod koniec. To ma kształt rzeczywiście takiego właśnie kokonu obcego z, z filmu Ridleya Scotta, prawda? Nie miałeś takich skojarzeń? Wiesz co, ja nawet bym powiedział więcej. Tam to jest taki relief właśnie. Mhm. Re, relief na tym, na tym kokonie. Relief, no może złe słowo, ale rodzaj takiej faktury, który właśnie mi się kojarzył z obcym. Czyli takie jakieś formy, robacze ro, mhm. formy, czy to, czy to tak się mówi, wiesz, w sensie nawiązujące do insektów. Tak, tak, tak, tak, tak, widać to. No i, ale pójdę dalej. Ja uważam, że Steven Spielberg z George'em Lucasem widzieli ten film, Jacek. Ponieważ przypomniałem sobie też ostatnią część Indiana Jonesa. Wiesz, to nakręcono w 2008 roku, czyli Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. I, i kto się tam pojawia, Jacek, w tej tak. części? Mówisz o Spielberga, z Spielberga czy o Piestraka? No i tu, i tu. Tylko, że Spielberg tu, był tu. późniejszy, dlatego hmm. widział film Apiestraka i się na nim opierał. <laughs> tak, tak, tak. I Lukas, Lukas też się opierał na filmie Piestraka, nie zapominaj o nim. Tak, Wydaje no mi to, się, że chodzić tu właśnie o postać kosmicy. Indianie oni są inaczej nazwani, oni są przybyszami z innego wymiaru. Nie używają słowa kosmita. Zobacz sobie Indianę Jonesa, to w dodatkach zresztą dołączonych do DVD, e, oni tłumaczą, że, że nie chcieli właśnie kosmita, dlatego nazwali to przybysz, e, przybysz z innego wymiaru. Chyba tak. Natomiast u Piestraka to, to są rzeczywiście kosmici. Mhm. Ale tam u raka też yy, Patryk nie A pada. A wydaje mi się, razu, że jednak pada. Słowo, chyba wydaje kosmika. mi się, że pada. Musiałbym to po raz trzeci, no, ale wiesz, no, wybacz, ale nie chcę w przeciągu dwóch tygodni po raz trzy, trzeci oglądać wiesz tego samego filmu. Tym bardziej, że to jest klątwa Doliny Węży. No, mhm. ale... Ale naprawdę oglądając... <śmiech> to zobacz sobie śmierć Ale oglądaj, <śmiech> Ale oglądaj... Ale no i zaciąłem się, no. Ale tam naprawdę oglądając się. to właśnie po raz pierwszy, po dłuższy, dłuższym okresie czasu, tą krątwę, miałem takie skojarzenie z Indianą Jonesem, natomiast później właśnie przeczytałem w tej książce, że rzeczywiście mhm. był taki zamysł, żeby zrobić polską wersję tego e, Indiany Jonesa. Oczywiście, no, no tak jak mówiliśmy, to jest bardzo ubogi krewny Indiany Jonesa, ale no ja, jakiś tam jest. No. No, to jest taki polski prześny Indiana Jones. Wiesz co, ale mm, jak już mówimy o, o Indiana Jonesie, właśnie o tych, o tych jakichś takich pomysłach ym, zaczerpniętych czy, czy, czy jakichś powiązaniach między Lukasem a Piastakiem. Ja ty, rakiem, wiesz, że to jest żart. Ale... Naszymi polskimi filmowcami. Ty, wiesz co, podejrzewam, że, że, że, że tak do końca nie jest, że Spielberg z z, żyna z piestraka. Wiesz co, ale, są kinofilami, ale wie, to żeby wiesz, A w wie. takim stopniu, żeby sięgać po takie zabytki. Hmm, ciekawe, ciekawe. Ale wiesz co, chciałbym powiedzieć o tej końcówce filmu, bo Cały film y, ogląda się tak, jak mówisz, to tam jakieś nudne fragmenty. Ja się będę jednak kupiał przy tym, że to fajnie jest zobaczyć w polskim filmie, kawałek jest? Ale czy to jest Paryż? Y, za Polaków, którzy wtedy nie mogli w ogóle e, wierzysz w to, że to rzeczywiście było kręcone w Paryżu. Wiesz co, na pewno wiem, y, że test pilota Pirksa był kręcony w Paryżu i Paryż udaje Nowy Jork. To jest film, który, o którym będziemy mówić. Tam, tam ten zabieg jest, więc y, muszę brać pod uwagę, że wydaje mi się, że to jest Paryż, wiesz? To jest Nie, tam jest Sorbona, na pewno się pojawia, w sensie uniwersytet i, i chyba na, na tym tle wchodzi Kolberger do, do, do, do, do budynku. Jest, jest też taka kawiarenka francuska, A no ja okej, okay, można tam było jest odtworzyć odtworzone. w Zauważ, no ile tam okay. jest tych różnych logotypów, jakiś reklam, tam jest tego taki natłok po prostu, że mhm. wydaje się to nieprawdopodobne, żeby taka kumulacja rzeczywiście tych wszystkich reklam była w jednym miejscu. I obojętnie, gdzie oni przebywają w tym Paryżu, tam jest mnóstwo reklam i jakiś obco brzmiących nazw najczęściej. Jest taki salon chyba Peżota. Jest taki mm, mm, taki baner Peżota w jednym ujęciu. I ja tak się temu wiesz, przyglądałem. Czy tam, skoro jest reklama, to zapewne powinien być salon. Ale w tym budynku nie mógł się mieścić salon ze względu na powierzchnię, mhm. więc możliwe, że to po prostu jakieś polskie miasto czy radzieckie odtwarzało ten Paryż. Mhm. Mhm. wiesz co, masz, masz pewnie rację dlatego, że znowu powiem wyjdę, wiesz, trochę na, przed szereg, bo tak mhm. jest teście pilote, pilocie Pirksa również to znaczy, jedzie facet autostradą i mija takie billboardy Panam America, wiesz i te billboardy mają świadczyć o tym, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, a tak naprawdę to jest jakaś tam droga rzeczywiście w Polsce i tylko yy, na tekturze na, na, na, narysowano właśnie jakieś reklamy koncernów amerykańskich, a tak naprawdę nikt nie pojechał do Stanów Zjednoczonych, ale być może tutaj w tym filmie kontra Doliny węży było tak, że częściowo nagrano w, w, w Polsce te ujęcia, a jednak ktoś z członków ekipy pojechał do ]mastery. Francji. Bo tak działał Barea, na przykład, kręcąc zmienników, że jechał na przykład dźwiękowiec i operator na Ganze. wycieczkę i zupełnie nielegalnie kręcili jakieś sceny za granicą, ktoś tam prze przechadzał właśnie jeden z aktorów, i później, później, później, po powrocie do Polski, mm -hmm. wklejano to w resztę filmu. Mm -hmm. To jest oczywiście do dowiedzenia do, do się, tym bardziej, że mówię. Mam mm -hmm. kontakt z operatorami mm -hmm. tego filmu, więc Ciekawe powinienem się zapytać. Też było. No ale zmierzamy powoli do końcówki tego filmu. Powinniśmy o nim tam... mm -hmm. Tak, bo wiesz, to bo jakby nawiązaniem do, do, do, do tej naszej wcześniejszego wywodu jest to, że mm -hmm. rzeczywiście Wietnam jest Wietnamem. No, to było nagrywane w Wietnamie i tutaj to jest na plus tego filmu, że wiesz, nie oglądamy namalowanych na płótnie tak jak u Edwuda palm ani nie jest to jakaś tam no, ogród botaniczny gdzieś tam wiesz w Toruniu czy w Warszawie, który udaje dżunglę tylko, no, nie wiem, czy to jest jakaś, jakaś trasa turystyczna ale jest to rzeczywiście dżungla nagrywane to było w tym miejscu, ta świątynia taka która tam się pojawia właśnie buddystyczna czy buddy, buddyjska buddystyczna, to to jest wszystko nagrane w autentycznych wnętrzach. Oprócz samej, samej tej tajemniczej komnaty, gdzie znajdują się te różne cuda, o których teraz powiemy, to widać, że było już zrobione z papieru A, i, i ze stropiany. W której Kolberger razem z Sałacką schodzą z tego wzgórza, strasznie wycieńczeni i ich ten... No to nie... Wiesz, no to Radziecki kolega. To, wiesz, nie było tak stromo! Wiesz, on się kładzie na tym parkurku, żeby To jest śmieszne. Żeby, nam, żeby zrobić wrażenie, że tam jest tak, tak strasznie stromo tak. i za chwilę wiesz, padają wycieńczeni. Nie no. Jest trochę taki bzdur, nie w tak, tak, tak, tak, tak. To jest, to jest fajna scena. Ale lubi się go, lubi się go. Jest nim coś ale takiego no pociągającego, że największą? chcesz go jeszcze oglądać. No może nie wiesz, e, trzy razy w ciągu dwóch tygodni, ale no. za jakiś czas znowu do niego wrócę. Mhm. No, widzisz, mm -hmm. mówisz moim językiem. Dokładnie to o tym mówię, jakby mówię o, o tym filmie i to czuję w stosunku do tego filmu. Tak, jest to, w... jest to fajne. Jest to ty, Jest to fajna jest, zabawa. Ja sobie po skrócie chyba Doliny Węży włączyłem m, Braci Marks. <laughs> I. i... Mm -hmm. Ter to będziesz, co? Braci Marks. bracie Marks. <laughs> A, oj już, braci Green, coś mi się tak przedstawia. No co pewnie. Okej, ale jaki film? <laughs> I w tam w, w mm -hmm. pierwszej scenie jest więcej dynamiki niż w całej klątwie Doliny Węży. <śpiewa> Naprawdę. <śpiewa> Naprawdę. Dobra. <śpiewa> <śpiewa> <śpiewa> <śpiewa> <śpiewa> Ale wiesz, to tu masz rację. Okej, okay, przestaje na, na ten moment no. y, przestaję być obrońcą Piestraka. Y, tu masz rację. Ten film jest, pomimo, że podejmuje taki temat, że, że jest to film przygodowy, że po stronie tej scenariuszowej tam naprawdę mhm. jest nawtykanych dużo ujęć mhm. różnych. Może nie ujęć, tylko sekwencji rozgrywających się w różnych lokacjach. To rzeczywiście, jak się ogląda no. ten film, tam jest dużo statyki. Fajna jest Ewa Sałacka mhm. pod prysznicem Naga. Mhm. Może to jest jakaś atrakcja. Podobnie jak stwór, który potem ich atakuje, jest nie tylko przywiązany do jakichś linek, yy, który próbuje ich połknąć, zrobiony z papieru. Tak, Ale tak, to tak. wszystko jest bardzo teatralne. To, to, to, to, to, jest, to, Ten potwór wygląda jak taka właśnie y, część rekwizytów wyciągniętych gdzieś z teatrzyku. Y, przedstawienia pod tytułem O królu Kraku, wiesz, mm. i o smoku wawelskim. No, to jest fatalne. I co tam robi ten potwór, który wygląda jak rura? Ja mam nie tylko wiem. rusza. Yy, to jest z Dolną szczęką, tak, nie? No. Tak, ma szczękę na zawiasach takich z drzwi przyczepionych i cały jest zrobiony z papier maszeną. I ja tak tam, się pali, i go potem laserami no, to jest spalają. Tak, że to jest udawane. Wiesz, ten film po prostu. Ten, ten helikopter jest. Helikopter tam, jest prawdziwy. No, ale zaczyna się naprawdę imponująco, no, Przyznasz ten film. Właśnie ten heklo, helikopter, ciemniejsi bundyjsy, No, dzieje się. No, ale, ale później jest coraz, coraz słabiej. Ale słabe w naszym podcastie nie znaczy, że złe. Złe nie znaczy to samo, co złe, złe. Mhm. Tylko złe to znaczy dobre. Tak. <głosy> tak. Interesujące, fascynujące tak. i porażające. <głosy> Takie różne są synonimy. Złego kina w naszym podcaście. mi jeszcze, powiedz, chciałbym, żebyś ty to powiedział, jak ginie filmie Leon Niemczyk. Ale nie. No to walczę z znaczy, jakąś wali... jak on w końcu zginął? A masz ty, Filipie, Golarzu. A. Nie, nie, tak naprawdę nie. To Aha. sobie teraz już nadrabiam. Chyba po latach próbuję się leczyć z tej traumy, ale fajnie, że się pojawia w no to tym opieś, filmie powiedz no, jak opieś, Nie powiedz Nie, nie no. ci tej satysfakcji. No. <laughs> Leon Niemczyk, przede wszystkim, kiedy Roman Wilhelmi, bohater grany przez Wilhelmiego, czyli Trawen, już ma ten upragniony artefakt z Doliny Węży, Leon Niemczyk się zakrada do łazienki w hotelowej. Romanego Romana Wilhelmiego i morduje go, dźwiga go tam, podrzeżna mu gardło chyba, tak, tak, tak. Bo tej samej sceny nie widzimy, tylko widzimy efekt tego zajścia. I Leon Niemczyk ucieka, wsiada do samochodu takiego z odkrytym dachem. Już się cieszy, że jest górą. Nagle z za wielkiego baobaba, czy równie jakiegoś ciekawego, orientalnego drzewa, wyłania się buddyjski mnich, y łysy ubrany w pomarańczowe szaty wyciąga z za tej szaty taką, nie wiem jak się to nazywa fachowo, ale taką metalową strzałkę, gwiazdkę taką ninży. robi takie szybkie -ho! i Leon Niemczyk ląduje na fotelu nie. swojego samochodu z wbitą tą gwiazdką ninży prosto w czoło nie, nie. ale chyba mu Natomiast nawet nie spadają okulary w tym scenę przypomniałeś mi o bardzo ciekawym monologu Romana Wilhelmego, ostatnim jego na krótko przed śmiercią, kiedy ma już ten kokon, mówi, jesteś tylko mój, tylko mój ja będę, mam ci dla siebie. Tak, <grystanie> jestem tak. zmęczony, tak bardzo zmęczony. <grystanie> Piękle, <grystanie> piękne, piękne, <grystanie> prawda? Jutro będzie, jutro <grystanie> będę panował nad światem, jestem się. zmęczony, tak bardzo zmęczony. To <grystanie> Nikomu. Chcę cię mieć. Jesteś moja, tylko moja. To jestem bardzo zmęczony Ale ty mi dasz potęgę i moc. Zapanuję na ten świat. Zobaczy. ale wiesz co to widać w tym wypadku, w tej sekwencji to szycie że, że reżyser prawdopodobnie powiedział, okej, okay, jesteś władcą świata, ale musisz dać się zabić, więc idź do łazienki i zostaw to na tapczanie, ten upragniony swój no. artefakt jesteś tylko no, jestem mój, ale jestem zmęczony tak, bardzo. tak, jutro będę rządził światem to jest kapitalne, no piękne ale wiesz co, jak już mówimy o takich dialogach to mi się strasznie podoba końcówka filmu kiedy m, Kolberg został naćpany przez mafię, żeby nic nie pamiętał tak, z tego tak. całego zdarzenia. Budzi się, ma pokutą łapę. A to francuski Odwoła... łącznik 2. Odwołanie. Tak, francuski no. łącznik 2. Odwołanie. Ewa Sałacka, która mówi mu yy, nic się nie stało, to był tylko sen. Zapomnij o wszystkim. Zapomnij I wychodzi o z pokoju. No. Tak. I później on yy, już tam odżył. Widzimy go po jakimś czasie. Już te blizny mu się zagoiły od tych nakłuć. I widzi... Yy, z, m, widzi, widzi mnichów Harry Krishna, którzy mhm. śpiewają Harry Krishna i co on robi? Mówi tak, o nie, nigdy więcej Azji i ucieka w dal. No jest to tak przekomiczne, że wiesz, że, że on y, w ten sposób reaguje i to rzeczywiście tak, tak. chyba jest, jest, jest taki, taki wkręt, że może będzie druga część, ale to jest śmieszne, te dialogi są tam zabawne bardzo. Jak wiele, chyba z dużą uwagi poświęciliśmy tylko jednemu filmowi, wiesz? Chyba go, no około godziny. On jest, on jest ciekawy. Yy, zapewniam Cię, że jeden z tych filmów potraktujemy po macoszem. Tak, tak. Tym bardziej, że ja go nie zobaczyłem do końca. Może już powiedzmy o tych sygnałach, co? Mhm. Chcesz przytaczać treść sygnałów, Jacek? Tak, mogę to zrobić. Bo jestem tutaj w... jedyny, który ten film widział w całości. Wśród nas dwóch. Tak, tak. Tak, ale ja później przeczytałem. Sygnały... Wiesz to niewiele straciłem, co się, co się działo w tym filmie. Niewiele straciłem. No, ale opowiadaj. Mm, wiesz co, scenariusz tego filmu jest bardzo prosty, więc rzeczywiście niewiele straciłeś. Ja byłem trochę rozczarowany końcówką filmu, tyle ci mogę powiedzieć. Sygnały 2020 opowiadają, jest to film science fiction, opowiadają historię statku kosmicznego o nazwie Ikaros który podróżuje gdzieś w przestrzeni kosmicznej w połowie XXI wieku i ten statek kosmiczny w niewyjaśnionych okolicznościach gdzieś ginie. Z radarów w ogóle jest uznany za statek widmo, zaginął. I treścią filmu jest organizacja międzynarodowej ekipy, która miałaby odszukać ten statek Ikarus i dowiedzieć się, co stało się załodze, z załogą no i powiem tak zostaje zorganizowana ta ekipa docierają do statku zaginionego Ikaros i odkrywają, że załoga ma się dobrze, koniec filmu naprawdę <grywa> naprawdę nie mam pojęcia po ja co powstał ten film, mówię teraz z całą odpowiedzialnością, mówiłem ci wcześniej, bo, bo, bo, bo tak się wymieniało Jacek, tym... bo to miał być chyba w zamierzeniu film filozoficzny, to tak, miała być tak. jakoś Odysei Kosmicznej tak, tak, tak, to jest klucz do tego i to filmu. widać, ale jedno na plus dla tego filmu, mm. że ta strona wizualna jest naprawdę niezła tak, zgadzam się, wiesz to nie jest poziom e, filmu Kubricka, ale jest nieźle Mhm. Mm że bardziej... naprawdę dobrze się ogląda te latające wszystkie statki. Naprawdę ładnie to wygląda. Ale nie... natomiast tego filmu i tak nie da się znieść. Tak i teraz jest... ja, wiesz, szkoda, że słowami nie można oddać też gestykulacji, ale ja naprawdę bardzo mocno gestykuluję, kiedy opowiadam o sygnałach. I, ja naprawdę ja miałem wrażenie, że ktoś dostał się do mojego wnętrza i bawi się moim mózgiem i tak go wiesz rozciąga jak gumę, nie? Ten film jest ogłupiający. Eee, więc tak. Jacek, e, wiesz co? <grywa> Ale nie denerwuj się, Patryk, naprawdę, bo zaraz wyjdzie na to, że ja cię zmusiłem do oglądania tego filmu, co poniekąd jest prawdą, bo ja pamiętam, że ja zobaczyłem pierwszy ten film z nas dwóch i powiedziałem ci, tak. uważaj, <grywa> ja y, powiedziałem do ciebie, że może być y, ostro, i troszkę Cię uprzedziłem do tego filmu, ale to uprzedzenie mhm. chyba się potwierdziło. To znaczy moje, moje, mój omen, że, że możesz odebrać ten film no, w sposób taki druzgocący dla Twojej psychiki, okazał się proroczy. Nie, naprawdę, naprawdę. Wiesz, autentycznie. Ja na ten film reagowałem fizycznie. Mianowicie tak mnie bolała głowa po nim. Wiesz, na, na, przez krótki czas, ale no, nie wiem, możliwe, że on jakoś działa jakoś podprogowo ten film. Nie wiem. A, ale wiesz, co może. Jestem bezradny, mhm. ale nie zdobędę się na to, żeby go po raz kolejny włączyć. Nie? Myślę, że potrzebuje trochę przerwy. Mhm. Ym, wydaje mi się, że coś w tym jest, że sygnały 2020 zrealizowane przez NRD-owską ekipę rzeczywiście należą do tego typu filmów, które należałoby zamknąć w takiej skrzyni, zjeść klucz do kłódki, która ta skrzynia mhm. została zamknięta, wyrzucić mhm. tą skrzynię gdzieś tam na wysokości jakiegoś rowu mariańskiego na Pacyfiku tak żeby Aha. ciśnienie rozsadziło tą skrzynię zanim ta skrzynia z tą płytą z tym filmem dotrze do dna i, i tyle no, coś w tym jest Wiesz co, ale może przynajmniej jeśli, jeśli, jeśli mówimy o tym filmie chwilę to może przybliżmy słuchaczom co jest tak nieznośnego w tym filmie tak, tak, nie, nie, nie wyrażając to epitetami, wiesz, postarajmy się może, bo powiedziałaś o dekoracji, że jest niezła, ja bym powiedział więcej, ona nie tylko nawiązuje do y, odystek kosmicznej, ale wręcz niektóre z części statków kosmicznego, w którym lecą bohaterowie, jest prawie 1 do 1. No, może nie 1 do 1, ale, ale no, mm. widać, że jest plagiat. No. Nie... E, tak, tak, tak. E, też miałem takie wrażenie. Natomiast strój e, tych postaci kojarzył mi się z Star Trekiem, ale tu ty powiedziesz, mógł coś więcej powiedzieć na ten temat, bo ty znasz doskonale <grym> Star, Star Treka, jako bardzo pobieżnie, prawda? Ale tym... miałem takie skojarzenia. Tak, tak. mówisz o tej, o tej pierwszej serii Star Treka z, z m, m, m, pierwszym sezonie serialu z lat 60 -tych. coś w tym jest. No to widzisz, no to tu jest ym, powód... Ym żeby ten film zobaczyć. Nie, żartuję. Jest to, jest to rzeczywiście jakiś klucz z tego filmu, że tutaj jest bardzo dużo różnych um, takich cytatów. Filmowcy chcieli zrobić film filozoficzny, nawiązujący do cywilizacji kosmicznej, a dodatkowo jeszcze chcieli zrobić z tego kino nawiązujące do takich wzorców właśnie komercyjnych, czyli do Star Treka. Myślę, że warto wspomnieć. Ale to nie, to nie są, Jacek, to nie są cytaty, to jest naśladownictwo mhm. i w przypadku klątwy Doliny Węży i Sygnałów tutaj nie ma, wiesz, to nie jest jakaś dyskusja, wiesz, na polu filmowym. Tutaj nie ma jakichś cytatów, bo to jest naśladownictwo na zasadzie, wiesz, przeszczepienia po prostu jakiegoś mm, idei, jakiejś idei wykonania jakiegoś dobrego filmu na grunt polski. Przy czym wiadomo było, że, no, że, że efekt będzie mizerny. Rozumiesz mnie w tym wszystkim? Mm -hmm. Bo trochę się mm -hmm. zapętliłem w tym grupie. Nie nie, nie, nie, ja, ja rozumiem cię mm -hmm. doskonale. Warto wspomnieć chyba, jeśli mówimy o tym filmie, że główną rolę gra Polak, bo, bo cała ekipa jest jednak, um, większość ekipy mm -hmm. pochodzi z, pochodziła z NRD, to y, główną postać gra tutaj Piotr Pawłowski. To jest polski aktor, ja go pamiętam chyba z Faraona, Kawalerowicza, tam grał w tym filmie. Mm -hmm. I, I co jeszcze o tym filmie, y, to... Myślę, że sam stan, Ja wiem, nie że to jest nie jakaś nie ucieczka, ale to trzeba zobaczyć. Hmm. Tego się nie da opisać, naprawdę. Znaczy przynajmniej liznąć troszeczkę tego filmu, bo jak się to zobaczy pierwsze 5 minut, to jakby się miało obraz całości. Chociaż co ja mówię, przynajmniej pierwszych 40 minut, bo to tyle dotrwałe. Nie wiem, czy później się coś więcej dzieje. Natomiast. To co, nie, nie, niewiele się mhm. tam dzieje. Naprawdę niewiele. A ten film trwa. No ten właśnie, tam ruchu. nie ma żadnej dynamiki. Jak myśmy krytykowali Klątwę Doliny, wiem, że rzeczywiście nie ma tam jakiejś dynamicznej akcji. Tak, tutaj jest całkowita stagnacja. Eee, Wiesz co, ja bym się nawet... na jakikolwiek. Mhm. No, przerywam cię. No. Mów, mów, mów. Nie, tu nie ma mowy o jakiejkolwiek ekspresji aktorskiej. Ci aktorzy nic nie wyrażają. Tak, Wiesz, że prawda. taki był zamysł. To jest prawda. Ale mhm. masz rację. Wiesz co, ja bym, nie, ja bym się nawet pokusił... Ten, Jacek, ten film jest naprawdę zły. I tutaj co, bo... złe nie oznacza dobre. On jest naprawdę mm -hmm. fatalny. A wiesz dlaczego? Bo, bo właśnie ja to już wcześniej chyba mówiłem, weźmy Plan 9 kosmosu, że są filmy złe, które się oglądają. Jakoś ja myślę, że urzekają. Pan, jakoś tak, się że Plan dziewięć kosmosu jest, jest... Plan 9 kosmosu jest się ogląda. Odczuwasz, odczuwasz jakąś satysfakcję, kiedy, kiedy je oglądasz. No, coś, coś mają takiego, wiesz, to, to co... Um, jest błędny, jakiś taki nieudany, niedop, niedopracowane, ma taki walor, który ciebie do tego zachęca do oglądania tego wszystkiego. Natomiast tutaj nie. Tego nie chcesz oglądać, Jacek. To jest naprawdę. To jest naprawdę, naprawdę złe kino. Wiesz co, ciekawe jest to, że w starszy film od, od Sygnałów 2020, czyli Milcząca Gwiazda na tym pakiecie, moim zdaniem jest znośniejszy Jego ogląda jest ja większą przyjemnością na pewno niż ten film. Mhm. Tak, ja, ja polubiłem też Milczącą ten... Gwiazdę, na pewno sobie, na pewno e, zobaczę jeszcze. Natomiast Sygnałów nie, nie, nie zdobędę się na to, żeby wiesz, próbować. Możliwe, że za jakiś czas, kiedy zapomnę już, co to było.